Witamy w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Po tej stronie mikrofonów witają się z wami mój gość, Michał Dżery Witam Cię, Michale. Cześć, Szymas. Witam wszystkich. Jestem też ja, Szymon Szymasz-Cieśliński i zapraszamy Was na gdzie <śmiech> być fantastyczną dwójkę, ale uświadomiłem sobie, że to załóż mi bardzo dziwnie, <śmiech> więc powiem od razu na recenzję filmu <śmiech> Fantastyczna czwórka Pierwsze kroki, czyli nowej odsłony MCU. Nowy kinowy film Marvela. Fantastyczna czwórka z 2025 roku wykazuje serii Mata Schachmana ze scenariuszem Josha Friedmana, Erika Pearsona i Jeffa Kaplana. No i to jest taki w sumie całkiem spoko zestaw twórców. Schachman się sprawdził przy WandaVision, Friedman no to w ogóle teraz w seriale poszedł tak fundację. Robił teraz ze świeżych rzeczy Snowpiercera, ale też, nie wiem, blockbustery typu Królestwo Planety Małp, a Pearson, no to współpracuje teraz z Marvelem w tych ostatnich fazach na ostro, no bo on pisał i Tora Ragnarok, i Thunderbolts, i Czarną Wdowę. I jeszcze z takich letnich blockbusterów Godzilla kontra Konga pisał, Godzilla vs. Kong, ten film. Chociaż nie wiem, czy on latem poleciał. W każdym razie mamy taki solidny zestaw twórców, jeżeli chodzi o właśnie kino yy kino, tak? Bo, super bohaterskie, letni, wielki seans. No i Jerry, miałeś jakieś oczekiwania względem tego filmu? Czy jesteś już zmęczony MCU? Czy może wyczekujesz kolejnych produkcji, jak tam wyrażenia po ostatnich kilku filmach? Co tam w ogóle widziałeś? Znaczy, wiesz to, ja ogólnie z MCU mam raczej problem, bo to o tym nie mówiłem w podcastach, ale my z dzieciakami zaliczyliśmy taką podróż przez całą Infinity Sagę, e, przez kilka miesięcy, aby trafić na Thunderbolts do kina e, i kiedy odświeżałem sobie z nimi te filmy, to e, jednak bardzo mocno widać, że ten poziom e, w tej części MCU post e, Endgame no, bardzo mocno spadł ogólnie, bo e, ja mam wrażenie, że ewidentnie brakuje tutaj wizji yy, i mnie to zaczęło wszystko męczyć, bo brakuje tej wizji moim zdaniem na dwóch poziomach, bo nie czuć yy, takiej jakiejś, wiesz, jednej wielkiej linii fabularnej, która to wszystko ciągnęła, tak jak przez 20 filmów ciągnął to Thanos i Kamienie Nieskończoności, no bo wiemy, że szło to w kierunku jakiegoś multiwersalnego Mambo-Jumbo i Kanga, z różnych względów musieli to zaorać i wymyślili coś na szybko, co chyba jest dosłownie klejone na ślinę, a z drugiej strony ja mam wrażenie, że totalnie nie działa, a przynajmniej na mnie nie działa w kontekście uniwersum ten rozstrzał pomiędzy seriale i filmy, coś co teoretycznie miało być jakimś magnesem, jakimś kołem zamachowym i dla Disney Plusa i dla MCU. No no totalnie się według mnie nie sprawdza. Ja dosłownie sprawdziłem dwa seriale z tego uniwersum, lokiego, który był dobry, i Falcona, i Zimowego Żołnierza, który był w porządku, ale, ale absolutnie mnie jakoś nagle by nie rzucił, ale to, to wiesz, wszystko to jest takie, że nawet jak mi się jakieś te filmy z tych dalszych, z tego dalszego już właśnie okresu po Endgame podobały, jak nie wiem, jak Shang-Chi na przykład, to, to, to, to i tak to były spoko filmy ale, ale wydaje mi się że czegoś tam generalnie brakuje no i ja trochę zaliczyłem rozbrat z MCU tak naprawdę to z tych nowszych filmów to nie wiem czy z połowę widziałem natomiast widziałem Thunderboltsów do których byłem akurat bardzo optymistycznie nastawiony i tu muszę powiedzieć że bardzo przyjemnie się zaskoczyłem bo oczekiwania miałem w sumie dosyć wysokie liczyłem że to będzie dobry film i ten film mi się bardzo podobał y, poza sceną po napisach, która zwiastuje y, Avengers Doomsday, y, które zapowiada się na Avengers MCU Collapse y, albo coś w tym stylu, bo ten film jak on się uda y, to y, nie wiem, chyba wszyscy zaangażowani na pielgrzymkę do Częstochowy na kolanach, czy tam gdzie oni tam <śmiech> mogą iść na pielgrzymkę, bo bo wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że to będzie absolutna klapa i jakieś kuriozum. Także to, to przepraszam, bo się rozgadałem. Do brzegu, co do fantastycznej czwórki, ja nie miałem oczekiwań w zasadzie żadnych, bo ja nic o tym filmie nie wiedziałem, poza tym, że on jest w jakimś takim retrofuturystycznym klimacie utrzymany. I trochę mnie zastanawiało, jak to wygląda, ale szczerze mówiąc myślałem, że to jest... Nasza linia czasowa, czyli 616, Ziemia ta główna z MCU. I trochę mnie zaskoczyło, jak zaraz nazwita plansza na dzień dobry, że to jest właśnie inna ziemia. Bo mówię, byłem przekonany, że to, że to będą nasze lata 60., tylko wiesz, jakaś e, fantastyczna czwórka zaliczy y, skok czasowy. Co, co by zresztą, nie wiem, scena po napisach w Thunderboltsach trochę y, sugerowała. Y, więc ja nie miałem oczekiwań żadnych, ale wiedziałem, że do kina trafię, dlatego że y, młody, jak grał w. Lego Marvel's Super Heroes to, to fantastyczna czwórka, to byli jego ulubieni bohaterowie tam też przeciwko dumowi się dużo walczy, więc on bardzo się wciągnął i szczerze mówiąc wyczekiwał na ten film bardzo i to dużo bardziej niż nawet na Thunderboltsów, więc no, wiedziałem, że do kina trafimy, trafimy i ostatecznie trafiliśmy <trych> mhm. zgadałeś się, ale to wszystko o czym mówisz będzie pewnie ważne w kontekście twojej opinii u mnie to wygląda tak, że ja chodzę na każdy nowy film zaMCU do Kina, ale większość oceniam chłodno. W sensie to nie są może zawody, ale męczą mnie też coraz bardziej. Akurat Thunderbolts ja też oceniłem pozytywnie, podobał mi się ten seans, ale mimo wszystko no nie wyszedłem zachwycony z kina. Nie? Tak właśnie całe to wiązanie poszczególnych filmów ze sobą, te jakieś uh -huh. drobne nitki, które między nimi widać, to mi bardzo przeszkadza, bo to nie jest subtelne, tylko to jest mi wpychane do gardła, ale jednocześnie to są powiązania, z których absolutnie nic nie wynika na tym etapie. I jeszcze to nawiązywanie do seriali, których ja akurat nie oglądam, też mnie trochę irytuje. Najczęściej ktoś tam ze znajomych mi dopowiada, że słuchaj, bo w tym serialu to ta postać zrobiła coś tam i dlatego teraz jest to. Więc jak gdyby trochę się w tym orientuję potem, ale nadal totalnie tego nie rozumiem, bo to jest takie no, wymuszanie, że jeżeli chcesz być ze wszystkim na bieżąco, no to musisz śledzić wszystko, a jest tego tyle, a, że szkoda na to czasu, no bo to nie jest aż tak dobrej jakości, nie? I dodatkowo właśnie mhm, tak. no, ten film, o którym dzisiaj rozmawiamy, otwiera fazę szóstą, tak? Tu już jest pięć faz i każda ma tam po, nie wiem, 7, 8, 9, czy ileś tam filmów. To różnie w sumie bywało, no bo faza trzecia tam była strasznie długa. I tak jak jeszcze powiedziałeś, ta zmiana związana z Kangiem y, też jest mocno odczuwalna że te filmy, zwłaszcza w tych scenach po napisach, otwierają jakieś wątki, coś nam sugerują i potem mija, nie wiem, no od Shang-Chi, no to już mijają 4 lata teraz jakoś, nie? I w sumie to, to, to co tam widzieliśmy w końcówce, to ja nie wiem, czy może w jakimś serialu, czy coś było rozwinięte, ale ja mam wrażenie, że jakieś tam wątki są otwierane, coś jest sugerowane i potem o tym trochę zapominamy. Dlatego też fantastyczna czwórka mi się podobała, bo ona mi się wydaje jest w miarę oderwana. Od całego wersji. Uh -huh. Ona oczywiście zostanie to w to wpisana, co już widzieliśmy właśnie w tandek bolsach w scenie po napisach i tutaj też scena po napisach się pojawia, która zapowiada. Avengers Doomsday, ale ten film jednak całościowo jest, no, stoi na własnych nogach, można powiedzieć. I to już dla mnie jest przeogromną zaletą, ale może powiedzmy, o czym w ogóle opowiada. Otóż akcja filmu, jak już Jerzy zauważył, rozgrywa się w retrofuturystycznym świecie inspirowanym latami 60. i XX wieku. To jest taki. E no właśnie retrofutur jest takie wyobrażenie powiedzmy z lat 50. tego jak świat będzie wyglądał w dwutysięcznych czy późniejszych latach. Ja widziałem I... takie porównania, że to są trochę klimaty jak z Jetsonów i nie aż tak, bo jednak tam mieliśmy dużo bardziej sci-fi ten klimat, ale trochę rozumiem te porównania i trochę czuć faktycznie ten vibe. Wiesz, w tych robotach, w designie mieszkań i, i, i w takich klimatach to, to tak. Już jak się schodzi na ulicę, to, to gorzej, ale samochody, technologia, to właśnie takie trochę Jetsonowe mi się faktycznie wydaje. Mm -hmm. Ja nie widziałem takich porównań, ale to była moja myśl przez cały ten sens, bo ja też jestem chyba z tego pokolenia, że znaczy nie chyba, ja na pewno jestem z tego pokolenia, które wychowało się na kreskówkach między innymi Hanny Barbery, tak, i tam mieliśmy Flintstonów, i Jetson'ów, no i też widząc ten świat, to było pierwsze skojarzenie, nie pierwsza lampka, która się zapaliła w głowie Jetsonowi, I oni mają tutaj właśnie swojego Herbiego, no i w Jetsonach też była ta pani Robot, nie pamiętam jak się nazywała, no bo to już... Te, o... Też nie pamiętam, ta pokojówka taka, nie? Tak, tak, tak, wiele lat upłynęło od ostatniego sensu, no ale wizja się Świata też mi się od razu skojarzyła. No i w tym świecie śledzimy losy Rida Richardsa, Sue Storm, Johnnego Storma i Bena Grima. To jest rodziny astronautów obdarzonych nadludzkimi mocami, która musi bronić Ziemi przed, cytuję, żarłocznym bogiem kosmosu Galaktusem i jego enigmatycznym heroldem, srebrnym surferem Shalabal. I tutaj od razu zaznaczmy, że film wyjaśnia wprawdzie króciutko, jak rodzinka uzyskała supermoce, ale bez wchodzenia w jakieś zbędne szczegóły. Nie ma rozbudowanej genezy, wiemy tylko, że od lat z powodzeniem z tych mocy swoich korzystają, bronią Ziemi i starają się zmieniać ją na lepsze. No i teraz, gdy los planety jest zagrożony, no to oczywista sprawa. Oczy wszystkich Ziemian zwrócone są właśnie ku fantastycznej czwórce. No i ciężar odpowiedzialności jest gigantyczny. I to jest punkt wyjścia dla tej fabuły. Tak mniej więcej w pierwszym akcie dowiadujemy się, kim są, skąd mają moce, co każde z nich potrafi. No i że teraz będą musieli wziąć na siebie odpowiedzialność za ratowanie świata, bo mamy globalne, czy globalne, kosmiczne zagrożenie. Czy to jest w ogóle coś, co mnie trochę zaskoczyło, bo najpierw miałem zaskoczenie, wiesz, że to jest alternatywna Ziemia, a później, że mamy w zasadzie identyczny zabieg jak w Supermanie, tym nowym Gana, mhm. czyli że dowiadujemy się, że cztery lata wcześniej się stało coś w Supermanie, no to oczywiście ujawnienie się Supermana i, i tam Gan poprowadził to w ten sposób, że no istnieje już Superman i całe to uniwersum tak naprawdę i, i, i film przechodzi nad tym do porządku dziennego i tutaj dostajemy to samo, nie? co w sumie jest... No, ciekawym zbiegiem okoliczności, że mamy dwa filmy otwierające jakąś nową fazę i w DC i w MCU i oba idą w podobnym kierunku, czyli nie w taką typową genezę, tylko właśnie już wiadomo, w jakiś usankcjonowany świat. Przy czym wydaje mi się, że to jest dobre, dlatego że ja no, nie wiem, czy, czy wiesz oglądanie genezy fantastycznej czwórki, która no, jest w sumie prosta, nie, no, lecą w kosmos i, yy, i dostają moce, no, czy to by było interesujące? Wydaje mi się, że naprawdę totalnie to, zbędne, to byłoby to zbędne, tym bardziej, że ten film stawia zupełnie na coś innego, yy, bo on jest oczywiście filmem superbohaterskim, ale ja mam wrażenie, że tutaj jest bardzo mocno postawiony akcent na tą kwestię rodzinną. Bo nawet jak wiesz, wchodzi na scenę Galactus, no dosyć szybko, no bo w sumie w zasadzie tutaj to jest jedyny wróg fantastycznej czwórki, tak naprawdę no poza tymi jakimiś Fragmentami z retrospekcji, gdzie oni tam z różnymi zagrożeniami walczą, nie wiem, człowiekiem Kretem na przykład, co, co, co w sumie mnie rozbawiło. No to mamy cały czas postawione na te relacje rodzinne, nie? czyli relacje pomiędzy Reedem a Su. Szczególnie, że Su spodziewa się dziecka z rideem, to jak Johnny i Ben w zasadzie, nie wiem, są takimi wujkami dla tego przyszłego potomka ridów i, i tak dalej, i tak dalej. Cała ta relacja wokół fantastycznej czwórki w tej rodzinie wydaje mi się, że to jest coś, co jest cały czas na pierwszym planie i pewna prosta, ale jednak charakterystyka tych postaci, nie? że Pan Fantastyczny ciągle myśli, kombinuje i rozkimnia scenariusze. Su jest takim sercem i taką obrączynią całej tej ekipy. Johnny, no to jest wiadomo, Johnny trochę narwany, trochę kobieciarz, trochę flirciarz, no i Ben Grimm. No w sumie powiedziałem, że SU to jest serce, no nie wiem czy bardziej Ben Grimm tutaj nie jest takim sercem, ale, ale no jakby wiadomo o co chodzi myślę. Mm -hmm. Tylko człowieka Kreta to ty szanuj, tak? bo Molman jest tutaj ważną postacią w całym No, to prawda. W takim prawda. świecie fantastycznym też w sensie komiksowym. i to. Ale wracając do kwestii rodzinnej, podoba mi się to, że stawiamy na rodzinę i to. Na kilku poziomach, no bo po pierwsze my ich widzimy jako rodzinę, tak? Jako osoby żyjące ze sobą, jako to małżeństwo, które ma wspólne plany, wspólne jakieś marzenia powiedzmy, ale i czasami się o coś sprzecza, kłóci, nie może się dogadać, gdzieś tam ich wizje świata się rozjeżdżają. Mamy tę kwestię właśnie szwagrowo, wujową, etc. I wszyscy mają fajną chemię na ekranie, A dodatkowo w sam wątek walki z Galaktusem też jest wplątane zagrożenie, jak gdyby bezpośrednio dla tej instytucji i rodziny. Tak? Galaktus z jednej strony no, chce pożreć naszą ziemię, ale też e, z pewnego względu, który zostaje wyjaśniony gdzieś tam między pierwszym a drugim aktem chce się no, dobrać... Do... To jest wyjaśnione, No to jest, to jest zasygnalizowane, to jest jeden z problemów, który ja mam, jeżeli chodzi o ten film, bo to jest po prostu tak bardzo Deus ex machina, żeby po prostu coś się działo wokół fantastycznej czwórki, że mnie aż głowa boli, bo nie wiem na ile ty kojarzysz, że wątek Franklina z komiksów, ja go w ogóle nie kojarzę, więc ja nie za bardzo rozumiem, o co no, ja, tu chodzi. To, nie? Właśnie o tym samym pomyślałem, bo ja oglądałem jakiś filmik gdzieś tam na etapie zwiastunów, nie? E, właśnie o Szalibal i e, o Galaktusie i tak dalej, więc ja jak gdyby trochę się tego spodziewałem, <grym> wręcz. no bo to jest e, gdzieś tam wzięte z komiksów i też związane trochę z Eternalsami, e, tam z czwartej fazy bodajże. Ale od tego z z zgodzę się z tym, że tutaj jest wiele wątków tak wrzuconych, leciutko zarysowanych. Jak gdyby widzu mamy nadzieję, że kumasz, lecimy dalej. Nie? Ten film y nie rozwadnia lor w żaden sposób, nie bawi się w nadmierną ekspozycję, tylko komunikuje nam pewne rzeczy, przechodzi z tym od razu do porządku dziennego y i leci dalej, co y w w dużej mierze mi pasuje, ale gdyby ten film był kapkę dłuższy i kilka rzeczy troszkę rozwinięta, no to pewnie nie miałbym z tym żadnego problemu. Ale ta rodzina jest bardzo ważna i to gra też za sprawą aktorów, bo rzeczywiście ta chemia między nimi na ekranie jest bardzo fajna. Oczywiście mamy Pedro Pascala, który teraz chyba w trzech różnych filmach jednocześnie jest w kinach, jako Richarda Mamy Vanessę Kirby i ta chemia między nimi jest świetna. W ogóle Vanessa też jest teraz na topie akurat w tym momencie. I też zaraz będzie w kolejnym filmie. Tak, Eden chyba. Bo Eden wchodzi jakoś też... za dwa tygodnie czy coś do kin i świetnie się na nich patrzy. Te właśnie takie niesnaski, nie? te momenty, kiedy oni się właśnie nie, nie mogą dotrzeć do końca, to, to, to jest takie uroczenie. To jest oczywiście może nie bardzo realistyczne, ale jak z takiej fajnej, komedii rodzinnej z lekko zarysowanym dramatem w tle i gdy tam dzieją się jakieś bardziej przykre rzeczy, to ja im totalnie współczułem, nie ja totalnie ich kupowałem, też tak na marginesie mnie rozbawiło, że Pedro nie zgolił wąsa, bo tak z jednej strony, no do Richardsa może by pasowało jednak się ogolić, ale z drugiej strony sobie pomyślałem, no dobra, to ma być Pedro jednak, tak dla fanów aktora, on ma wyglądać jak on i i tyle. Ja ci, ja ci powiem, że aktorsko ja mam trochę problem z, z Pedro Pascalem, dlatego że on y, przez to, że jest obecnie popularny i na topie, y, to gra dużo, pojawia się w wielu filmach i ja trochę zaczynam mieć wrażenie, że on jest takim dosyć jednowymiarowym aktorem, w tym sensie, że on jest y, ślicznym y, facetem nie? i miło się go ogląda ale no tutaj to gra trochę taką jedną miną cały czas i ja się zgadzam z tym, co ty mówisz, że on ma świetną chemię z Vanessa Kirby i te ich wspólne sceny są fajne, ale to są w dużej mierze fajne, dlatego że wydaje mi się, że Kirby bardziej ciągnie aktorsko tę relację, no bo ona... To, mówię, to, to w ogóle może być pewien problem, że po prostu te postacie są dosyć jednowymiarowe, nie? że y, y, Sustorm to jest głównie matka i taka obrączyni y, Richards jest cały czas zaplątany gdzieś tam w swojej głowie w tych, w tych myślach i... Y, po prostu no to też jest tak, że on ma taką ciągle wiesz, nieobecną zastanowioną czy zatopioną w myślach minę. Więc ja aż tak bym go nie wychwalał, ale ogólnie ta dwójka wypada bardzo fajnie, bardzo fajną machemię. I ja się trochę zastanawiałem przede wszystkim nad Johnem, bo on mi tak wizualnie trochę nie pasował. Nie wiem, coś mi, coś mi nie leżało. A wypadł na ekranie bardzo dobrze i e, mam wrażenie, że znów to, to jest dosyć jednowymiarowa rola, e, w, tak pod kątem charakterystyki, ale bardzo wiarygodnie jest no, sprzedana. Nie jednowymiarowa, ale w sensie oni mają mało cech, oni mają e, mieć taki zestaw, nie wiem, powiedzmy trzech cech i się no, ich trzymać, tak, nie? Tak, tak, tak. No to, to, bo, bo to nie jest rola możecie... papierowa, nie żeby tak nie zabrzmiała tak, tak, tak. No, to, to... wiostycznie. To słusznie może zauważyłeś, no bo to jednowymiarowo to ktoś może pomyśleć, że faktycznie, że to jest po prostu jedna cecha. Nie, to tylko po prostu chodzi mi o to, że ta charakterystyka tych postaci jest dosyć prosta, nie? E, I taka, której no, spodziewałem się po fantastycznej czwórce, dlaczego? Dlatego też, wiesz, mi to nie przeszkadza. No, to jest e, dobre aktorsko, też Ben Grimm, e, no, w tej roli, e, tutaj jest aktor, którego ja świetnie kojarzę z e, The Bear, bo on tam gra Riciego. E, <tuszy> No wiadomo jakby, że za charakteryzacją to, to za wiele go nie widać, ale wydaje mi się, że też pod kątem efektów specjalnych to, to jeszcze sobie pewnie pogadamy, ale sam Ben Grimm wygląda dobrze i, i fajnie wypadają te sceny z, nim, z jego udziałem, także no, no całościowo faktycznie aktorsko ta ekipa ciągnie ten film i, i, i się sprawdza na ekranie i jako rodzina, i właśnie w tych przekomarzankach i w tych bardziej dramatycznych rolach mhm. i w zasadzie ta druga strona te, tych negatywnych postaci, czyli i Galactus, i Shalabal, e, też mi się aktorsko podobają, bo to od razu możemy się, z, myślę, z tym rozprawić, bo ja w zasadzie wiele więcej o aktorach bym nie powiedział, no bo tu niby ludzie zwracają uwagę, że nie wiem, chociażby Natasza Lyon się pojawia, ale ona ma mikroskopijną rulkę, czy Markatis, mm -hmm. ale, ale to też to są po prostu rulki y, bardzo bardzo niewielkie, a ta, ta dwójka tych złoli Julia Garner jest z Silver Surfercom jako Szalabal wypada naprawdę bardzo fajnie i podobało mi się to, jak ona jest tutaj poprowadzona, no i Galactus no to pewnie poświęcimy mu osobny segment trochę jako z Wolowi, ale, ale wydaje mi się, że też został zagrany dobrze, tak jak powinien wypada, myślę, że całkiem wiarygodnie. Mm -hmm. Ty wspomniałeś o tym ograniczeniu cech, ale ja mam wrażenie, że, że Fantastyczna człowieka musi być tak trochę skonstruowana, nie? że my mamy... No pewnie tak. Jak, jak gdyby nie tylko wizualnie ich rozróżniać, ale też tak charakterologicznie właśnie widzieć te różne podejścia. E, tu wspomniałeś... No to jest trochę jak z X-Menami, że, że mm -hmm. tam też no, musisz mieć postacie o, o dosyć jasnej charakterystyce. Tak naprawdę i tylko ewentualnie na y, konflikcie charakterów czy postaw się buduje bardziej y, jaką, jakieś relacje niż na wielowymiarowości tych postaci. Tak, relacje, ale wszystko, nie? bo i jakieś tam konflikty, dramaty, ale i sceny komediowe mają z tego y, wynikać i moim zdaniem właśnie to się tutaj udało. Y, I rzeczywiście postać Rida y, jest bardziej ograniczona niż na przykład postać Su czy Johnnego. Mam wrażenie, że suma tutaj najwięcej, mimo wszystko tak. e, odsłon twarzy e, tak reaguje, tak na zasadzie dostosowując się troszkę do otoczenia. Rit jest rzeczywiście e, wiecznie zamyślony, skupiony na tych swoich badaniach, i tak dalej na celu, co niekoniecznie z czymś złym, tak naprawdę i to jakoś tam jest fabularnie uzasadnione, ale no, od, pod kątem aktorstwa no, tutaj nie ma nawet jak się za bardzo wykazać, a Vanessa ma momenty, kiedy kradnie kinowy ekran, co też jest o tyle fajne, że jest jedną kobietą tak na trzech mężczyzn w tym głównym zespole a rzeczywiście wychodzi często na pierwszy plan ale Joseph Quinn jako Johnny też ma bardzo fajne momenty bo on trochę tak, jest taką tak, to prawda, takim no? jak sidekickiem, Cammy Creefem, nie, ale nagle się okazuje, że tam robi też ważne rzeczy i, i ma wpływ na losy świata fabuły swojej rodziny to mi się bardzo podobało wspomniałeś o Julie Garner ja, ja totalnie nie skumałem, że to jest ona szczerze, więc ja zapomniałem też o tym a teraz ją widziałem znowu w Weapons i w Weapons wróciła do tej swojej starej fryzury do tych takich krótkich blond e, aleloczków, a tutaj e, na no za Chiny, tak, bym e, nie skumał, że to była ona, ale sprawdza się, tak, w ogóle fajnie, że szalabala kiedyś się pojawiła, e, ona też, bo Marvel, e, my mówimy teraz o filmie, ale Marvel to, to jest marka i franczyza i merchandise i tak dalej i ja na przykład gram w Marvel Puzzle Quest od czasu do czasu, e, to jest taka gra typu dopasuj trzy elementy do siebie, i tam też prowadzono właśnie Szalebal niedawno jako postać tam pięciogwiazdkową, więc fajnie, że ta wielka machina, abstrahując od tego, że Monopole i takie wielkie korpo to zło, co do zasady, no to fajnie gdzieś tam, że oni to potrafią koordynować i wprowadzili właśnie event z fantastyczną czwórką, bardzo fajny i te postacie właśnie związane z filmem też tam się pojawiły, albo zyskały jakieś alternatywne stroje, etc. No, ale to na marginesie. Tutaj tak rodzinnie mi to gra i może właśnie w sobie przejdźmy też po aktorach już do tego Galaktusa jako naszego Zwola ze złolami bywa różnie tak? w kinie superbohaterskim czasami złol jest tylko no, pretekstem żeby pokazać inne rzeczy tutaj no, w pewnym sensie tak naprawdę to z kim oni walczą może nie jest najważniejsze no bo ważne jest to jak oni sobie z tym poradzą jak będą mieli do podjęcia pewną decyzję no to jaką podejmą, tak? jak się zachowają, jak ludzkość na to zareaguje i tak dalej. To jest myślę najważniejsze. Ale sam Zwol, mimo wszystko zrobił na mnie bardzo pozytywne wrażenie. Przede wszystkim dlatego, że Galactus w ogóle jako koncept no to jest coś, co bardzo ciężko myślę pokazać w filmie, w serialu, tak na wielkim ekranie i od strony efektów i od strony skali i tak dalej, no bo właśnie nie wiem, pożeracz planet, tak, co z tym zrobić? Symbolicznie go pokazać, przenieść po prostu wizagonek z komiksów, no dobra, no ale to ma być coś strasznego, to ma być jakaś istota, no trochę jak Wielki Przedwieczny czy coś. No i myślę, że tutaj Udano się, udało się znaleźć taki fajny kierunek, bo Galactus rzeczywiście sprawia wrażenie potężnego, zwłaszcza w tej pierwszej chwili. No bo potem już przy tej konfrontacji wiadomo, trochę ten mrok niknie, ale przy pierwszym kontakcie to, to jest coś pięknego w kinie. On rzeczywiście jest wielki, potężny, jest nieludzki, jest no właśnie operuje jakimiś innymi kategoriami poznawczymi, jest jakaś inna mroczna demoniczna siła i, i, I to działa, tak? I on jest rzeczywiście w miarę taki straszny. Znaczy, mi się podoba tutaj to, to, to jak Galactusa sprzedano, bo akurat to jest taki złol, któremu nie przeszkadza prosta motywacja, no bo, tak jak powiedziałeś, nie? no to jest ten pożerac planet, więc tutaj jakby nie ma co się bawić w jakieś wielkie podteksty i, i to działa. Ta prosta motywacja w zestawieniu z tym, jak go zaprezentowano, a jest tak jak mówisz, dobrze zaprezentowany, jest majestatyczny, budzi grozę, jest też wizualnie nawet prezentowany w taki sposób, aby no, czuć skalę zagrożenia nie jak tam wiesz mamy te gry cieniami na przykład Galactusa czy jak jest skala jego pokazywana, nawet mi się go dobrze oglądało w tej finałowej konfrontacji bo to było trochę jak z jakiegoś monster Monsterverse Plus, nie? gdzie po prostu ta skala, ta skala jest duża, ale to, to czułem i to miało dla mnie sens. Tym bardziej, że tak jak też wspomniałem wcześniej, wydaje mi się, że Shalabal jako Silver Surfer tutaj się sprawdza, jako Herold Galactusa. To też wypada dosyć interesująco. Podobał mi się cały ten motyw i cały ten jej wątek, tak jak to zostało rozpisane. Może... Z małym przytyczkiem w nos ja nie lubię takich scen jak tam będziesz wiedział o co chodzi jak mamy po prostu dosłownie zaprezentowaną pewną scenę z przeszłości tej bohaterki to jest dla mnie takie hallmarkowe, że ja nie wiem, że, że mm -hmm. ktoś się jeszcze w 2025 w blockbusterze na takie zagrywki decyduje, no ale, ale to już tam do, do przełknięcia. Ale wiesz, że przez ten jest trochę mnie mi to przeszkadzał. bo ja się totalnie z tym zgadzam, co mówisz, ale przez to, że tutaj cały ten retrofutoryzm jest taki lekko kiczowaty, nie kampowy, no chcąc, nie chcąc, to, to jest cecha trochę, mam wrażenie, tej konwencji, to mi to aż tak nie przeszkadzało. Znaczy, rozumiem, ale... Ale nadal mi to przeszkadzało akurat, okay. ale to w ostatnim segmencie jeszcze pewnie, czy, czy za chwilę jak przejdziemy w ogóle do tego y -hmm. retrofuturyzmu i efektów specjalnych, to się chciał nad tym trochę zatrzymać, także to, to do tego wrócę za chwilę jeszcze. Dobra, no to tutaj się w miarę zgadzamy, po prostu wiesz, ta, ta, mnie się podobał cały finał i ostateczna konfrontacja, tylko po prostu gdy już go widzimy na Ziemi, no to on już nie jest aż tak straszny, nie? I, i skala no tak, tak, się tak, wydaje tak, mniejsza tak, jest, i no. to, no bo zawsze, ale w komiksach też tak mam wrażenie wygląda, że jak ja widzę Galactusa w kosmosie, to on się wydaje po prostu jak pół yy, tej drogi mlecznej czy coś, no. Mhm. E, czy może naszego Układu Słonecznego. A potem go widzę gdzieś tam gdzie indziej, no już, okej, okay, no Kaiju czy coś. Ale słuchając od tego, yy, powiedziałem, że Fantastyczna Czwórka super dobrze mi weszła w kinie, właśnie jako taki swoisty powiew świeżości w MCU, bo niby to jest kolejny film super bohaterski w którym znowu ratujemy świat ale nie ma słowa o multiwersum, śledzimy akcję osadzoną tu i teraz, mamy ekipę z którą się identyfikujemy walka toczy się o nasz świat naszą rodzinę, nasze zdrowie i życie ja się śmiałem jak pisałem do was, nie, że apes together strong mamy Tak, tak, tak. po prostu tak. trzeba się tutaj no, spiąć właśnie Avengers Assemble, działamy razem i jakoś to będzie, może nam się uda, jak nam się nie uda, to przynajmniej będziemy próbować. I to jest coś, co ja w kinie, i nie tylko w kinie, ale w ogóle w historiach superpraktarskich lubię, jak mamy, no, ta stawka mogłaby być mniejsza, ja nawet wolę jednak te mniejsze stawki, ale tu to jeszcze było do kupienia i yy, czułem, yy, że oni walczą jednak o coś ważnego dla nich, nie, że to nie jest właśnie dwunasty yy, wielkie zagrożenie z kosmosu, czy z innego uniwersum, czy skądś tam z innej linii czasowej, nie wiem, tylko ja czułem że dla nich to jest bardzo ważna walka, że właśnie starają się jak mogą, że może im się też nie udać, mimo że, no, jak gdyby. Wiem, że to jest kolej, jeden z, tam, z iluś filmów w MCU, więc raczej szanse na to były niewielkie, że im się nie uda, chociaż rozważałem taki scenariusz, że a może ta ich Ziemia właśnie nie wiem, zostanie zniszczona i dlatego pojawią się w naszym <grym> uniwersum. Ale przeszedząc od tego. To, to było dla mnie super, nie? że właśnie nie ma już tych nitek wszystkich, tego wiązania, jakichś dziwnych nawiązań do seriali sprzed pięciu lat, tylko jesteśmy tu i teraz i też przez to, że tutaj nie ma innych superbohaterów i właśnie tego bagażu innych filmów, to nie czułem problemu z poziomami mocy. Co w MCU mi coraz bardziej też przeszkadza na tym etapie, że uh -huh. postać słaba pokonuje o wiele silniejszą albo postać jakoś niezwykle potężna, która w poprzednim filmie to by mogła właśnie pół świata zniszczyć mrugnięciem oka. To tak teraz nagle nie radzi sobie z jakimś mniejszym problemem. Tutaj w ogóle tego nie czułem i dodatkowo podobało mi się, że starcia są często wygrywane sprytem. Że my nie mm -hmm, nastawiamy tak. się na to, że nie wiem, ty jesteś super silny, ty masz tę moc ognia, ty masz tam inną moc, tylko raczej plan, spryt, strategia, podstęp, yy, to do mnie o wiele bardziej trafia. Gdzie tutaj Ja Ci powiem tak, że jeżeli chodzi o sposób poprowadzenia tej fabuły, do mnie to w ogóle dosyć mocno trafiło ku mojemu zaskoczeniu, bo z jednej strony to jest proste i, i przesadzone oczywiście, no bo mamy zagrożenie dla całej Ziemi i, i y, motywacja Galaktusa wydaje mi się po prostu no nawet nie tyle głupia, co po prostu jest taką deus ex machiną, y, która ma związać Galaktusa z fantastyczną czwórką. I z drugiej strony plan Rida jest po prostu totalnie absurdalny i brzmi y, jak z, z tego pierwszego Star Treka mniej więcej. Y, ale właśnie tutaj to jakoś działa, raz znów ze względu na ten retrofuturyzm, o którym ty mówisz, y, dwa y, no po prostu to się sprawdza przez tę rodzinę w centrum, bo wiesz, to jest fajnie w sumie rozpisane, że oni mają ten moment, kiedy lecą na misję, tak naprawdę poznają to zagrożenie, wracają, okazuje się, że jesteśmy w czarnej dupie i dopiero trzeba to wszystko jakoś tam rozkminić, jeszcze mamy wątek. To było w ogóle super, nie? gdy okazuje się, że właśnie cały świat na nich patrzy, a oni wracają i w sumie mówią, nie udało się. Nie? I tak, tak, tak, no tak. I, Musimy i to... pomyśleć, co zrobić i wszyscy takie, ale jak to wam się nie udało? A jak jeszcze potem wychodzi, dlaczego im się nie udało, nie jest ten cały dramat? no to, znaczy sztorm stulecia, nie, po prostu miałem w głowie i było mi tak przykro i, i to, nie wiem, taki, wiesz, banał, no przecież też ograne przez popkulturę potem jeszcze 20 razy, ale to, to działa po prostu dalej. No tak, no wiesz, no znów, nie wiem, czy ty widziałeś Supermana, ale w Supermanie też jest bardzo podobny motyw, kiedy nagle ludzkość, czy tam akurat Amerykanie z dnia na dzień odwracają się od Supermana, trochę tutaj jak ludzie od Fantastycznej Czwórki, więc to takie, nie wiem, zastanawiamy przedstawiające mnie paralele pomiędzy tymi filmami, ale ogólnie to działało, bo jednak przez to, że mamy cały czas tę rodzinę w centrum i przez to właśnie, co ty mówisz, że tutaj czuć, że oni cały czas działają wokół określonego planu, wokół określonego schematu. I ja się zgadzam z tym, że w sumie to jest pewien paradoks, że te przyzwyczajenie nas do multiwersów i to, że widzimy, że to nie jest ziemia z MCU, to trochę dawało y, faktycznie dodatkowego elementu zagrożenia, bo w sumie z perspektywy multiversum to wymazać jakąś tam ziemię y, z y, linii czasowej to po prostu niczym tam splunąć w tej chwili, więc, y, więc wiesz, y, to wcale y, to, to, to nie było dla mnie też takie pewne, że oni wygrają, bo ja też brałem mocno pod uwagę, y, że skoro y, nie wiem, scena z, w Thunderboltsach po napisach wygląda tak, jak wygląda, że to się może zakończyć właśnie tak, że na przykład ta ziemia jednak zostanie wymazana, a tylko nasi bohaterowie w jakiś tam sposób znajdą się na tej ziemi 616. Mhm. Więc całościowo to jest po prostu dosyć dobrze rozpisane. Tym bardziej, że tu jeszcze grają dwie rzeczy. Po pierwsze, ten film jest dosyć krótki i intensywny przez to. A po drugie... Tu się sprawdza i ten retrofuturyzm tak yy, pod kątem takiej weź, pewnej dozy naiwności i idealizmu, który ten film sprzedaje, że wiesz, te wartości rodzinne, to co ty mówisz, apes, together strong, yy, ta wiara w ludzkość, w naukę, w rozum i, i w to, że wszyscy możemy tam się, nie wiem, zmobilizować i zwyciężyć, to takie to jest trochę nie dzisiejsze, ale podane w tym sosie retrofuturystycznym to działa i druga rzecz, która dla mnie była pozytywnym zaskoczeniem, szczególnie po trailerach, które wcale mnie nie napawały optymistycznie, ten retrofuturyzm wygląda dobrze na ekranie wizualnie i efekty specjalne tutaj dobrze wypadają bo wiesz i te walki i to jak szalabal się porusza i na przykład jak mamy sceny walki później z Galaktusem jak nie wiem pan fantastyczny się wydłuża i tak dalej to naprawdę na ekranie kinowym wyglądało dobrze, a też umówmy się, to nie jest standard we współczesnym a ty widziałeś MCU. aferę na etapie zwiastunów? ale afera odnośnie czego? że szalabal no, że wygląda jakoś dziwnie? postawił? klocka właśnie pod kątem efektów i tak dalej. No i te efekty może oczywiście nie były wybitne, ale jest ogromna różnica nie? między tymi zwiastunami, a tym co było na ekranie. Też dodano różne efekty, na przykład ten ogień dla Johnego w kilku scenach i moim zdaniem ten film w kinie właśnie wygląda bardzo dobrze. Bo mhm. nie było tak, lepiej od tych tak, zwiastunów, tak, tak. ale w ogóle on wygląda dobrze też na tle innych filmów z MCU. Bo Totalnie się zgadzam. Większość filmów, które widziałem, znaczy, wszystkie filmy MCU widziałem w kinie z tych ostatnich trzech faz. No i znaczy w sensie z tych trzech nowych faz no teraz zaczynamy szóstą tak? i przy wielu z nich ja miałem problemy jak nie, może nie zawsze że z całym filmem, ale widziałem wiele scen, w których mi coś nie grało albo widziałem, że o budżetu brakło, więc znowu mamy sceny w ciemni żeby nie było nic widać nie na czarnym ekranie, łatwiej to CGI zrobić, a tutaj rzeczywiście nawet te sceny bardziej jasne wyglądają dobrze albo bardzo dobrze i tak jak powiedziałeś ta stylizowana rzeczywistość ona do mnie całkowicie przemawia. Ona była bardzo naturalna i oczywiście retrofuturyzm jest jakby nie patrzeć kampowy, nie? Taki pewien absurd jest typowy, mam wrażenie, dla retrofuturyzmu, ale tutaj ten lekki absurd był uroczy. Jak na przykład widzimy tę zaawansowaną technologię RIDA, a obok tych paparacji z tymi wielkimi aparatami z fleszem z poprzedniej epoki, miałem banana na twarzy, ale nie wybijało mnie to, tylko właśnie to było urocze i no cool, fajne, tak, cute. Więc wizualnie mi się to bardzo podoba. Jeszcze od razu zaznaczę, że też soundtrack mi się bardzo podobał. To nie jest, znaczy ja rzadko kiedy słucham soundtracków po filmie, nie gdzieś tam w sieci, tutaj raczej nie będę tego robił też, ale podobał mi się, bo był inny. On był stworzony tak stricte pod ten tytuł. Był inny niż innych filmach z MCU, to nie było 80. wersji przeróbki motywu z Avengers ani niczego takiego, tylko tak czułem, że ten soundtrack pasuje do tego klimatu, do tej stylizacji i że to jest właśnie taki film stojący na własnych nogach. Wizualnie, audatywnie i pod każdym innym względem. Wiesz, to, y, zaczynając od y, muzyki, y, dla mnie też muzyka się wyróżniała no ale to jest Michael Giacino nie? No, to jest y, duże nazwisko jeżeli chodzi o y, muzykę filmową mhm. i też y, także tutaj jak zobaczyłem, że on odpowiada za ścieżkę dźwiękową to dla mnie to jest naprawdę spokój tutaj, tutaj się y, myślę dobrze wywiązał, stanął na wysokości y, zadania a też tu wspomniałeś o tym kampie. Mi się wydaje, że tutaj yy, to, to też działa, dlatego że tu jest całkiem sympatyczny humor, yy, że wiesz, to, to wszystko, co dostajemy w tym filmie, yy, czyli właśnie, wiesz, ta pewna doza naiwności, ten retrofuturyzm, te wartości rodzinne i skupienie na rodzinie, jest jeszcze mhm. podbite tym takim humorem, który... Jest też rodem trochę z takiej komedii familijnej, nie? Z jakimiś takimi czasem żartami, które się powtarzają, jak ten żart z Benem i clavering time, czy coś w tym stylu. To, to, są, to, to nie są Ty jakieś w ogóle takie. Ty wspomniałeś de a on tutaj kucharzy, nie? co też było w sumie tak, <laughs> tak, tak. Tak, mm -hmm. tak. Tak, tak, tak. I, I wiesz, i tutaj są takie żarty, które nie były takimi dowcipami, gdzie ja bym boki zrywał, ale bardziej one były takie dla mnie urocze i sympatyczne. Nie? Więc to wszystko po prostu. Ja tak miałem po seansie i tak wam też nawet napisałem, że to jest taki film, który w kinie mi się bardzo podobał. Nie do końca to jest moja całościowa estetyka, bo ja w ogóle nie jestem jakimś wielkim fanem fantastycznej czwórki. Jako, wiesz, grupy postaci, jako grupy superbohaterów komiksów to chyba żadnego nie czytałem z fantastyczną czwórką, tylko gdzieś tam w grach ich kojarzę i bardziej, wiesz, po prostu z mocy i... i z jakiejś tam popkultury i z tych starszych filmów oczywiście więc no mówię, nie do końca moja grupa superbohaterów, nie do końca moja estetyka, a weszło mi to bardzo gładko i to jest taki film, gdzie nawet jak mówię, jak nie do końca ja jestem w stanie się podpisać że to jest wiesz dla mnie jakiś super film, to ja się bawiłem bardzo dobrze i ja naprawdę nie za bardzo jestem w stanie się do czegoś tutaj przyczepić, bo no mówię, to, to jest trochę tak że nawet ta jedna czy druga gadeu seks machina, nawet jak jakaś jest scena, która wydaje mi się trochę niepotrzebna, to y, przez to, jak to jest spójne y, w tej wizji, którą my tutaj dostajemy, jak to się wszystko ładnie spina, to po prostu... No, ja rozumiem, że część widzów może wyjść, nie wiem, rozczarowana, bo może się z, mogą się spodziewać czegoś, nie wiem, więcej mocniej, ale z drugiej strony, no, nie wiem, czy akurat takie oczekiwania wobec tego filmu byłyby zasadne, bo wydaje mi się, że to, co twórcy sobie założyli, oni tutaj wypełnili chyba w zasadzie w 100% i po prostu to dobrze działa na ekranie. Mm -hmm. No dla mnie to też jest takie bardziej widowiskowe i bardzo ładne kino do niedzielnego obiadu z rodziną. nie? Mm -hmm, I tak. ja ci o tym i y, mam, dopisałem, że dla mnie to jest najprzyjemniejszy Marvel właśnie z tej czwartej, piątej, szóstej fazy y, po Endgame. Y, a więc y, no z tego całego Mambo Jumbo z multiversum to właśnie fantastyczna czwórka y, weszła mi najlepiej, tak? To był po prostu bardzo przyjemny, bezbolesny seans. Oczywiście, no, popkorniak, tak? W sensie to, to nie jest kino, które cokolwiek wnosi więcej poza rozrywką do mojego życia, ale to był no, super seans, tak? Tu właśnie po to się też chodzi do kina. Czasem, żeby coś nie wiadomo, co przeżyć, doświadczyć i potem o tym myśleć albo nie spać przez trzy noce, a czasem, żeby się dobrze, bardzo dobrze bawić przez te dwie godziny, wyjść i tyle. I tutaj tak było, nie? Dobra zabawa i domek. Wiesz, to, to jest jeszcze zanim przejdziemy do sceny po napisach, bo ja bym mimo wszystko chciał tutaj dwa zdania jeszcze dopowiedzieć mhm. i dołożyć łyżkę dziegciu do tej beczki miodu, to ja Ci powiem, że w ogóle te super bohaterskie filmy, te letnie, czyli Thunderbolt, Superman i Fantastyczna Czwórka, w ogóle się składają w dosyć ciekawą trójkę pod kątem wizji świata i tego, co one prezentują tak światopoglądowo, bo one mam wrażenie, że wszystkie są dużo bardziej takie nie wiem, wzmacniające, dające nadzieję, trochę pokazujące nie wiem, że wartości rodzinne, wspólnotowe, że to jest jakieś lekarstwo na Yy, otaczający, yy, otaczającą nas rzeczywistość i w sumie jak się spojrzy na to, że to są wszystko filmy lata 2025 i spojrzy się na to co jest wokół nas, to to jest dla mnie jakiś interesujący ruch, nie, że yy, odchodzimy od yy, tego, no co, nie wiem, chociażby w takim DC przez lata było tego snajderskiego jakiegoś tam mroku i, i tego pewnego, no nie wiem, czy rewizjonizm to jest najlepsze słowo, no ale wiesz o co chodzi, nie? że takie jakieś tam bardziej edgy Podejście do tematu, które. Chociaż zabawne, że opróbowało. o tym mówisz po Thunderbolts, nie? Które jednak, czy ono rzeczywiście daje nadzieję, ale też ma właśnie. W sensie to jest film o depresji i tak dalej, nie? O załamaniu, o, o izolacji, samotności. Tak, ale to, to. Ja mówię to z pełną świadomością, bo to jest film o depresji, o samotności, ale no właśnie wymowa jest jednak taka, że jak małpy razem, to silne, nie? Więc. Choć się poprzytulać to, I będzie dobrze. No. Mhm. Tak, tak, więc, więc wydaje mi się, że to, to jest jakoś tam interesujące, że, że to się wpisuje. No to czy wpisuje się to dla mnie ciekawie w jakieś takie emocje społeczne, które ja widzę wokół nas, więc akurat, no, mówię, wszystkie te trzy filmy mi się podobały z różnych względów, także no. Dobre, dobre kino bohaterskie w tym roku dostaliśmy póki co. Znaczy wiesz, nie trzeba być pewnie socjologiem z tytułem doktora, żeby stwierdzić, że ludziom przyda się trochę optymizmu, nadziei. Tak, nie? I te, trochę I takiego, takiego eskapizmu też, nie? No to tak, prawda. Przytulaska czy poklepania po plecach no więc w sumie spoko kierunek, bo też umówmy się, takie te sensacyjne nawalanki, no ile to można oglądać nie? zwłaszcza jeżeli, nawet jak się super bohater zmienia, ale co do zasady to jest to samo typu kto mu mocniej przywali i, i tyle no to, to, to by było nudne, to, to już jest nudne, nie? w sensie i męczące, nawet jak to są segmenty tylko tych filmów więc fajnie, że idziemy w trochę innych kierunkach i właśnie tutaj e, znowu tak, rodzina przyjaźń, spryt, yy, może i podstęp też yy, i tak dalej. To są rzeczy, które ja bardzo chętnie będę dalej oglądał. Ale, no, no... ale z drugiej strony ci powiem, że te, te filmy no, nie, zarobiły, nie zarobiły jakoś oszałamiająco, bo na ten moment, z tego co widziałem, to fantastyczna czwórka, chyba 440 milionów yy, w box officie. No to wiesz, jak na y, film otwierający yy, nową fazę MCU, jednak no dosyć wyczekiwane, no bo to my tego kontekstu w ogóle tutaj nie poruszyliśmy, a umówmy się, no to miało być wprowadzenie fantastycznej czwórki do MCU, nie? jednak No to umówmy się, że pewnie na X-Menów w MCU ludzie czekają bardziej, no ale jednak to jest wprowadzenie no postaci, na które teoretycznie wszyscy czekali, nie? A mówię, Thunderbolt teraz jeszcze spojrzałem, 380 milionów, fantastyczna czwórka 440, no to przy budżetach tych filmów no to ja ci powiem, że to nie są już, już mam wrażenie takie pieniądze i nie wiem, czy MCU jeszcze jest w stanie wygenerować taki hype jaki właśnie za dawnych czasów był, gdzie tam pod miliard czy nawet przekroczenie miliarda, no to, to nie było jakimś wielkim szokiem już w którymś no to, momencie. No dobrze, tak, ale tak naprawdę, czy ty w ogóle wiedziałeś, że to jest pierwszy film szóstej fazy, idąc do kina i myślałeś o tym w ten sposób? Ja myślę, że wiesz, właśnie to jest szósta faza i ludzie nie wiedzą co było czwartą, piątą i tak dalej. A, ludzie... to też może, nie? Ja myślę, że nikt o tym nie myślał w ten sposób, że, znaczy, że to jest prowadzenie fazy czwórki do MCU, jasne, ale nikt o tym nie myślał. O, nowa faza, tak? Zaczyna się ostatnia faza tej drugiej trylogii faz. W ogóle jak to brzmi? Ale nie? To wiesz, nawet... ale liczyłem na, naprawdę na to, że akurat ten film może wygenerować większy hype. No bo, Ale właśnie kolejna wiesz. rzecz, fantastyczna czwórka poprzednia, ta sprzed w ogóle bo 2005, to ona jeszcze tam jakoś w miarę zarobiła, ta z album chyba, nie? Ale ta z 2015. No, no nie, to, to była ona klapa miała, totalna, nie? Ona miała budżet 120 baniek, a zarobiła na całym świecie chyba 160, 170 czy coś takiego, nie? E, więc e, ja myślę, że fantastyczna czwórka jednak na tym etapie właśnie jeszcze po tej klapie sprzed 10 lat e, nie generuje aż tak dużych e emocji, a do tego też, ja bym się nie martwił jakoś tym wynikiem finansowym, no bo Marvel zarabia na wszystkim wokoło, nie? Właśnie nie no, wprowadza to te postacie prawda, do gier i ludzie płacą za to, żeby mieć pakiety z tymi postaciami, czy coś, zabawki, figurki, koszulki, miliony innych rzeczy, ale no, to też nie może być tak, że każdy film będzie generował takie zainteresowanie, jak zwieńczenie, wiesz, trzeciej fazy, która była czymś jeszcze nowym, nie? W sensie właśnie endgame, no to, to było coś wyjątkowego. A teraz nawet jak zrobią Endgame 2, no to to już będzie drugi raz to samo, więc już też nie będzie budzić takich emocji. I do tego też ta faza, to się tak rozmyło teraz te filmy. nie, Właśnie zgubili tego Kanga po drodze, więc no. A ja mówię, mnie to nie tyle, że martwi, tylko wydawało, wydało mi się to interesujące, nie? że jednak film, po którym ja się spodziewałem, że, że te zarobki wygeneruje większe no to, to ani ich nie wygenerował większych, ani też już pewnie nie wygeneruje, no bo z tego co widziałem to te spadki, wiesz tak jak tam są liczone też w różnych statystykach po, po tym weekendzie otwarcia, jak to wypada no to, to były bardzo duże, więc no podejrzewam, że już wiele więcej nie, nie zarobią no ale to, to tylko taka dygresja mhm. No i Marvel pewnie chce zarobić na Avengersach nie? kolejnych i teraz właśnie po drodze się okazało, że jeszcze wskoczy nam Spider-Man, a potem już mamy dwa filmy Avengers. To jest na razie chyba wszystko, co jest zapowiedziane, czyli jeszcze tak. trzy filmy i teraz będą też bardzo długie przerwy między ich premierami. No i teraz w Fantastycznej Czwórce mamy jedną scenę już na sam koniec, po tych ostatnich napisach, taką komediową bardziej. A taką pierdołę w ogóle nie musicie zostawać w kinie, ale wcześniej mamy tę scenę właśnie nakręconą przez braci Russo, w której pojawia się Robert Downey Jr. jako, jako wiecie kto. No i yy, ja ci powiem, że Naprawdę wszystko we mnie krzyczy, że ten film to będzie klapa, nie? Bo ta scena, no to jest też taka pierdoła. To jest po prostu tylko tyle, że... W pewnym momencie, nie wiem jak tam jest podpisanie traktatu pokojowego chyba z tą subterenią i widzimy różne kraje, które go podpisują, to widzimy Latwerwie i y, puste krzesło, y, w domyśle właśnie po y, Dumie. No i widzimy tego Duma, y, który się tam bawi z Franklinem i, i to jest wszystko. Natomiast y, jak ja sobie przypomnę, wprowadzenie pod właśnie Avengers i tą scenę, którą Russo zmalowali w Thunderbolts to po prostu coś we mnie umiera, nie, bo to, to po prostu to była tak zła scena ten film mi się tak podobał a ta scena po napisach to było takie kuriozum że to się w pale nie mieści i ja trochę cały czas Ci powiem nie mam pojęcia, jak oni chcą to wszystko sklecić, jak oni chcą połączyć, wiesz, Duma i fantastyczną czwórkę z Ziemi, jednej z naszą Ziemią, i jeszcze z tymi wszystkimi superbohaterami z Demobilu, którzy nawet nie są jakąś jedną zwartą, konkretną drużyną na tym etapie. Yy, nie mam bladego pojęcia nie, nie wiem jak oni chcą to, to zrobić a jeszcze też no wszystko to co widzimy jak wiesz przez 4 godziny krzesła pokazywali z nazwiskami gdzie tam po prostu yy, wszyscy z MCU nagle mają wrócić I jak widzimy yy, to że takie jakieś newsy latają że ten film już jest w, yy, chyba kręcony a on nadal nie ma skończonego scenariusza nie wiem, ja po prostu nie jestem w stanie wykrzesać z siebie żadnej dozy ekscytacji, ale to w zasadzie ci powiem, że wszystkie te nadchodzące Marvela, bo ten Spider-Man też, jak usłyszałem ostatnio, że w Spider-Manie ma być Punisher, to jeszcze po tym, jak mi się nie podobał ten poprzedni Spider-Man, to nie wiem, ja po prostu mam wrażenie, że. E, idziemy w kierunku ściany i coś wietrze, jakiś duży reset po tych, po tych trzech filmach, no ale zobaczymy ty masz jakieś emocje wokół w ogóle nadchodzącego Doomsday czy, czy niespecjalnie na razie znaczy ja cię ja ci, to interesuje? Ja o tym mówiłem chyba już na początku fazy czwartej że ja bym wolał ja myślałem, że multiversum będzie polegać na tym że dostaniemy filmy właśnie tak jak ta fantastyczna czwórka, które się rozgrywają w innej linii czasowej, na innej Taki ziemi czy coś takie... tak po prostu i po prostu będziemy mieli gdzieś wszystko inne, będziemy mieli, nie wiem, trylogię filmów, może jakąś kwadrylogię, pięć, sześć może połączonych w całość, ale że to będą jednak mniejsze, zamknięte całości, a nie tworzenie jakiegoś wielkiego Frankensteina, nie? postrzywanego z już, nie wiem, 50 sześciu filmów. I seriali. Więcej w sumie tego jest pewnie. Więc ja bym bardzo chciał, żeby oni jednak przestali iść w tym kierunku i zaczęli tworzyć mniejsze produkcje właśnie takie, znowu stojące na własnych nogach, skupione gdzieś tam na jakiejś wąskiej grupie postaci i ich problemach, a nie na 50 liniach czasowych. Ale co do tych Avengers, ja czekam, no bo wiesz, samo to, że zobaczymy te wszystkie postacie gdzieś tam... Lekko mnie jara, może nie wsiadłem do hype trainu, tak jak niektórzy, ale jestem ciekaw, co z tego wyjdzie. Myślę, że taka totalna katastrofa to nie, no bo totalna katastrofa mogłaby pogrążyć różne rzeczy dla Disney'a wtedy. Ale to też nie jest tak, że mam jakieś wygórowane oczekiwania. Mnie ten ostatni Spider man akurat się podobał. To jak w Deadpoolu tam wskrzesili postacie z dawno zapomnianych filmów, też w miarę mi tam jakoś pasowało, to, to nie są rzeczy w żaden sposób wybitny, ale znowu tak rozgrywkowo mi to w miarę grało. Więc jak zrobią coś podobnego, żeby jakkolwiek godnie odejść z, tą, z tej szóstej fazy, to ja będę zadowolony. Nie, nie oczekuję wiele więcej i niech potem właśnie z, zrobią coś mniejszego. Tak? Coś w skali mikro względem tego, co się teraz dzieje w MCU. Bo jeżeli będą szli w fazę siódmą, ósmą, dziewiątą i żeby to jeszcze bardziej powiększać, to nie widzę tego totalnie. To, to, to, to wtedy nawet nie ścianę, tak? Ja, ja wtedy się zawsze zastanawiać, czy tam nie ma jakiegoś konia trojańskiego, że DC, nie wiem, tam wprowadzi, podkupili Fejża czy coś. No zobaczymy, zobaczymy. No, no, teraz tak jak mówisz, no chyba jest długa przerwa, bo ten Spider-Man to jest już przyszły rok, nie? Jeżeli ja dobrze pamiętam. Mhm. No, no to odpoczniemy sobie trochę od MCU, bo też nie kojarzy, czy jakiś serial w Po Drodze jeszcze mamy, także... Cóż, zobaczymy w jakim kierunku to pójdzie. Znaczy seriali akurat w ogóle nie śledzę, w sensie pod kątem e, jakiś tam premier czy czegoś, no ale właśnie Spider-Man to jest dopiero lato przyszłego roku, e, Avengers Pierwsi to jest grudzień przyszłego roku, Avengers Drudzy, czyli te Secret Wars to jest grudzień 27. Mhm. Więc tam będzie znowu rok przerwy i to też się może przesunąć, no bo umówmy się, już teraz to przesuwają, nie? Już któryś znaczy raz Ja chyba w ogóle zresztą. się nie zdziwię, jak pomiędzy jednych a drugich Avengers coś wskoczy, no bo trochę nie chce mi się wierzyć, że MCU by miało zaliczyć, wiesz, rok przerwy. I, i, i to, że absolutnie nic nie będzie pomiędzy jednym a drugim filmem, no jednak pomiędzy Infinity War a Endgame tych filmów też tam sporo jeszcze mieliśmy, nie? Więc... No, tu, tu zobaczymy. Znaczy, no, jeszcze, no, oni jak zapowiedzieli, będzie. niby, że będzie y, trzecia czarna pantera, tak, także Blade ma dostać ten solowy. No, przecież Shang-Chi miał powrócić jeszcze gdzieś po drodze. No, i teoretycznie ci X-Men są gdzieś tam w planach. No, zobaczymy, e, zobaczymy, nie? Ale w jakim to nie pójdzie. wiem. No i jeszcze y, ten James Rhodes y, y, w sensie to Armor Wars, czy coś takiego, nie? chociaż nie wiem, czy to nie będzie serial po prostu, czy coś. Mają jakieś tam plany, no ale skoro nic więcej nie zapowiedzieli, to nie wiem, no na razie nie czekam na te inne rzeczy. I w ogóle, no w sensie będę chodził na to do kina, ale to nie jest tak, że wyczekuję, nie? Ja to wyczekuję na jakieś tam fajne horrorki, czy coś. Po drodze, no. a to, to tak oglądam po prostu z kolegami, bo, bo tak już trochę z przyzwyczajenia chodzimy. No to ja chyba nie mam nic więcej do dodania, tak naprawdę. <laughs> to w sobie zawsze tak mega pesymistycznie na koniec, ale no ale co zrobić? Tak, tak to jest. Dobra. No to dziękuję Ci bardzo, Jerry, za rozmowę. Dzięki również, dzięki. Słuchaczkom, słuchaczom dziękujemy za to, że byliście z nami. Oczywiście zachęcamy, żebyście dali znać, jak wam się podoba kierunek, w którym zmierza MCU. Czy wy macie jakieś oczekiwania względem Avengers przyszłorocznych, czy tych z 2027, czy fantastyczna czwórka do was trafiła? I czy podjęlibyście taką samą decyzję jak Su, Czy może jednak nie? Dobra, dzięki za uwagę, trzymajcie się. Cześć. Cześć, cześć. You just don't turn it off. O wy mędy, o mnie zapomnieliście, chcieliście mnie już pominąć! Ech! No, tak, chcieliśmy cię już pominąć. Na szczęście się nie dałeś. No nie dałem, Cześć, Cześć Hubert. Tak, Hubert się jeszcze postanowił dograć tutaj do mojej rozmowy z Szymasem, także przez najbliższe parę minut będziecie mieli okazję się zapoznać z jego opinią. No i ja muszę zacząć od pierwszego pytania, bo w tym roku już byliśmy na Thunderboltsach w kinie, na Supermanie w kinie i teraz byliśmy na Fantastycznej Czwórce. Czy ty czekałaś na Fantastyczną Czwórkę jako film Najbardziej. kinowy? Najbardziej. Najbardziej? Tak. A dlaczego ty najbardziej czekałeś no, akurat na, na Fantastyczną super, Czwórkę? No, Super Heroes Lego, no. moimi ulubioną postacią, z tego co pamiętam, byli ludzie z Fantastycznej Czwórki. No. I w sumie to dlatego. Czyli to byłeś ciekaw jak, jak wypadną na ekranie, no tak, nie? No w sumie to był pierwszy film Fantastycznej Czwórki. Znaczy to pierwszy film, który ty widziałeś, no, bo, bo tych w sensie starych nie widzieliśmy, no nie? tak, no w sensie z tej nowej jakby. Tak, no w i tej czekałeś, tej rozumiem, jak wypadną w świecie tego Marvela filmowego tak, współczesnego. Tak, bo będą Avengers chyba suści. Tak, te Doomsday, tak? O no tym Doomsday, mówisz? Doomsday, no. No, no i tak tam wiadomo było, że tam będzie fantastyczna czwórka, I, wiadomo, że ich i będą wprowadzali. Taki spoiler, trochę dum się pojawia nawet w tym w pewnym momencie, ale to tylko na sekundę. Tak, w scenie po napisach jest Doktor Dum, jako zapowiedź Avengers Doomsday, ale to jest tak, jak Takie mówisz tylko Takie pokazanie dziecka, jak siedzi przy nim dum. No dobrze, czyli czekałeś na ten film najbardziej, a czy miałeś jakieś oczekiwania konkretne? W sensie, czy się spodziewałeś jakiegoś konkretnego przeciwnika, albo miałeś jakieś oczekiwania, jak ten film Trajdziemy? będzie wyglądał? No. Nawet trailer nie widziałem. No ja wiem, że nie widziałeś trailera, dlatego właśnie znając y, tych bohaterów i ich przeciwników, chociażby z Lego Marvel Super Heroes, to no, pytanie, czy się spodziewałeś na przykład Galactusa? Nie się, ja wiedziałem tylko, że jest Galactus i Silver Surface się ganiają po Galaktyce. Okay. Ale nie, bo w grze oni już się ganiali, że ona zaganiała go, uh -huh. że jakby nie, że go prowadziła, tylko że go goniła, żeby nic nikomu nie robił. No, no, a tutaj jest, zaczyna się komiksowo, czyli Shalabal, Silver Surfer jest Heroldem Galactusa. No, ale zanim przejdziemy jakby do przeciwników, no to powiedz, czekałaś na fantastyczną czwórkę. Jak ci się podobała ta ekipa na ekranie? Kto był twoim ulubionym bohaterem? Dlaczego? Czy Ci się w ogóle podobali aktorskie, jak oni wyglądali? Mm, tak, podobali się a głównym bo a ulubionym bohaterem. No. Był chyba Johnny. Johnny Storm, tak? Tak. Albo... A dlaczego akurat on? Bo on niby wydawał się za tego jednego dziwnego wujka, który, ni który nie ma ale tej... Jakby to powiedzieć, i niby się każdy z nim bawi. Wiecie o co chodzi? Ten jeden wujek, z którym każdy się bawi. Taki cwaniacz, tak? Najlepszy wujek, najbardziej cwaniaczki. I co, Koniec. i podobało Ci się, że on był taki tak, właśnie tak. E, sympatyczny i do przodu, no, no tak, lub ten, jak on się nazywał? Ben Grimm? E... Ben Grimm, no. Okej. Okay. Ben Grimm. No dobrze, no dobrze. E, e, ale ogólnie to, jak wypadła fantastyczna czwórka na ekranie, to spełniło Twoje oczekiwania? Właśnie pod kątem aktorskim? No tak. No pod tak. kątem aktorskim, tak. A powiedz mi, a jak Ci się podobały te sceny z pokazywaniem ich mocy, z efektami specjalnymi? Czy jak Johnny, nie wiem, płonął i latał jako płonąca postać, albo jak Pan Fantastyczny się wydłużał, jak były te sceny walki, to dobrze wyglądało? Czekasz na przykład na kolejnej przygody w Avengersach, chociażby? No, czekam na DoomSDAY, bo to w sumie będzie zakończenie tej głównej serii. Obu serii to będzie jakby... Jak myślisz, że to będzie zakończenie? No Znaczy, wiecie o co chodzi, że takie zakończenie jakby... Fazy kolejne, Fazy. tak? To no, będzie nowa tak. faza otwarta. Jestem ciekawy w sumie. No, ale same te moce, jak podobało Ci się, jak na ekranie je pokazywali? E, tak. E, tak, podobało mi się. mnie to trochę, że wszyscy zachęcali Bena Gerima, żeby mu... Czas na łomot! <śmiech> tak, tak, <śmiech> dokładnie tak. To było to był taki żart. Na e, przykład ze przystały... zdony pochodnia. No powiedz, powiedz, no powiedz. Nie powiem, powiedz, nie powiem. Czas. Nie powiem! No, tak, no, podobał Ci się ten żart ewidentnie. No a powiedz mi, czyli fantastyczna czwórka wypadła sympatycznie, a jak przeciwnicy, czyli Shalabal, Silver Surfer i Galactus. Zaskoczył Cię ten Galactus, jak go pokazali? Ale zanim przejdziemy do Galactusa, chciałbym powiedzieć ciekawostkę, bo ostatnio sobie otworzyłem książkę Stałe Warsów z chronologii. No. I otworzyłem i patrzę. I Ciekawostka, Pana Fantastycznego ja ta sama osoba, czy gra Mandalowianina w serialu No dokładnie, tak Odkryłem to przez przypadek Otworzyłem książkę na słowie stronie I tak mi się zobaczyło A nie poznałeś Pedro Pascala, tak, w, te, w tej roli? Nie zorientowałeś się od no, razu No nie zorientowałem że to się, że to jest on No widzisz, no a to Pro... di, Din no dokładnie no, z tego pamiętam, przez co tam się pojawiał raz bez maski No tak, krótko, krótko był No raz to nie, ale krótko był no, bez No ja nawet nie, nie. pamiętam jak on wyglądał no. no dobrze, no ale to przejdź teraz do Galactusa I do Silver Surfera y si jak, ci, jak ci się podobało jak zostali pokazani na ekranie? Nie wiem, Galactus cię przeraził jak się pojawił Pierwszy raz ten cień nad Manhattanem Nie? Nie Ale jeszcze zdziwiło mnie to trochę Bo ja, nie, ja myślałem, że on sobie chodzi po prostu a to on sobie statkiem lata, no co za leń. <głos> co za leń, ale w sensie, że w kosmosie, że on lata no bez tak. statku, tak? No ja myślę, że on sobie bez statku, a to jakieś leni sobie statkiem lata. No, znaczy, bo to w komiksach jest różnie, on czasem yy, ma statek, czasem właśnie nie ma, bo a tutaj przykład... postawili, że jest statek, no. Czyli ten statek Cię zaskoczył, ale to jak on był zaprezentowany, jak szedł, jak taki wielki potwór na Manhattanie i jak, tak, i tupał, i jak Szalabal latała na swojej desce, to Ci się podobało, jak to wy wypadało na ekranie? Podobało mi się, trochę zdziwiłem się, jak na początku filmu Szalabal wleciała, to był chyba Manhattan lub Nowy Jork Tak, no to Nowy Jork jest No No Manhattan to część Nowego Jorku, dobrze mówiłeś I ona wleciała do tego miasta i ja od razu mówię Silver Surfer, Silver No, no Czy cieszyłeś się, że akurat te postaci jako przeciwnicy się pojawiły? znałem, ja go znałem, bo grałem w tam był bo tam był opisany jako przemocny. Przemocny wróg Galaktusa! a zacząłem nim grać i okazało się, że był jest najbardziej gównianą postacią w całym no dobra. Ech, tak to bywa, umiał tylko latać, więc nic. No dobra, jest. no to powiedz mi Fantastyczna Czwórka fajnie, Galactus i Silver Surfer fajnie, a jak Ci się podobał ten świat, no bo on był taki w stylistyce retro, trochę jak z filmów jakichś takich starych, jak czasem nam się zdarza oglądać. Jak Ci się to podobało, no bo to był zupełnie inny Marvel, niż ten, który oglądaliśmy, jak oglądaliśmy całą Sagę Nieskończoności, albo jak oglądaliśmy nawet Thunderboltsów, to... Ten sam Nowy Jork. No ten sam Nowy Jork, no ale no, wszystkie... No dla mnie stroje... to tak samo wyglądało, tylko stroje inaczej. Dla mnie to wyglądało jak gdy z białymi akcentami i czwórką na... No. Czyli ty jakby nie czułeś tego, że to nie jest jakiś czułem. zupełnie inny świat, tak? Nie czułem w ogóle. No ale wiesz, nie mieli komórek jakichś innych, mieli tą taką starą technologię, plus wiesz, te wszystkie latające samochody i tego rodzaju rzeczy. To to nie, to jak, co mówisz, że tak samo? No to inaczej wyglądało. Jak nie, jak nie mieli komórek? No nie mieli. No i ich nie pokazali, to nie znaczy, że nie mieli. A, w tym sensie, czyli dlatego ci się wydawało, że to podobny świat? No A serdecznie. latające samochody? Masz latające samochody w MCU? A gdyby nie mieli telefonów, to by zrobili te... Jak to się nazywa? Zmieniające się billboardy? A, no, no ale no bo widzisz, bo to jest taki retrofuturyzm, to się nazywa, że masz nie, z jednej nie. strony jakąś super technologię i roboty, a z drugiej strony gości z aparatami. Ale czyli dla ciebie to nie była jakaś taka duża różnica, tak? No, nie była, nie była. No dobrze. No to powiedz mi, jak ogólnie oceniasz sens? Czy jesteś zadowolony z, po, po tych swoich. w swoim pierwszym spotkaniu z fantastyczną czwórką na kinowym ekranie? No jestem zadowolony. Ogólnie. Nie wiem, czy ty, ty oglądasz jakiś inny film fantastycznej czwórki? No, widziałem te wszystkie wcześniejsze. No, Całe trzy. W kinie, w kinie. Nie, nie, w kinie nie widziałem. No to, co mu, to jak tobie się podobała fantastyczna fantastyczna przygoda w fantastycznym kinie z fantastyczną czwórką. No mi się podobała, no mi się podobała. Zresztą no gadaliśmy po seansie, że ty też byłeś zadowolona. Była fantastyczna. Była fantastyczna, dokładnie tak. Eee, no to e, jesteś zadowolony, to jeszcze dwa pytania na koniec. O, o jedno już troszeczkę zahaczyłeś, czyli rozumiem, że ty jeszcze jesteś cały czas optymistycznie do tych Avengersów nastawiony, tak? Tak, tak. No, a wiesz, że musimy dużo filmów jeszcze nadrobić, zanim do Doom siędziemy.. Miał siądziemy? Miau miau, miau, miau, No, No, ale może, nie wiem, może X-Menów sobie obejrzymy, bo tam są takie stare filmy z X-Menami, którzy się pojawią. Jest film z X-Menów, a ty mi o tym nie powiedziałeś. I to bardzo dobre są filmy z X-menami, ale do tego przejdziemy, ale zanim to, to jeszcze mi powiedz jedną rzecz na sam koniec. Po pierwsze, to w sumie dwie jeszcze rzeczy. Po pierwsze, czekasz na też jakieś kontynuacje przygód z Fantastycznej Czwórki, w sensie poszedłbyś na kontynuację, a nie tylko tak jak będą w Avengersach? Chciałbyś, żeby był na przykład Fantastyczna Czwórka 2? Fajnie by było, a fajnie by było, gdyby byli z innymi postaciami z Marvela i w sumie mi się też podobało, jakby była kolaboracja wszystkich, ale to wszystkich! No, ale no to będzie że właśnie wiecie, w Avengersach, tak? Ale to że z kilku ziemi, że jakieś te X-Menami. No, ale no to mów, to właśnie to tak będzie w Dumbstey. Też będzie. będą X-Meni. Będą X-Men. No, dlatego musimy się o, za to zabrać. Na I na sam koniec jeszcze jedno pytanie, no bo byłeś ze mną na Thunderboltsach, byłeś na mhm. Supermenie i na Fantastycznej czwórce, tak? I z który z film ci się najbardziej podobał i ewentualnie krótko dlaczego? Fantastyczna Czwórka. Drogie byli Thunderbolts, a Superman był średni. Średni? Serio? Tak. Czyli fantastyczna czwórka najlepsza dla Ciebie z tej trójki? Ale eee, nie wiem w sumie, co jest lepsze w Thunderbolts czy czwórka. Ale... Ale... Czyli raczej fantastyczna czwórka no na tak, pierwszym tak, miejscu. Czyli tak. podsumowując, bardzo Ci się podobał ten film. Owie! Dobra. No to cóż, to ja Ci dziękuję bardzo za dzisiejszą rozmowę. Piąteczka, chłopie. Pa. Pa. Pa. I do usłyszenia w następnej rozmowie. You game over, Game over. do now? over. Nothing is